Dzisiaj jest dobry, wspaniały dzień, z dobrą pogodą. Nie pada. No. Wczoraj padało. Halleluja. Halleluja. Ja od razu przejdę do słowa. Dzisiaj jest słowo... To z tego cyklu o mądrości będzie teraz ostatnie. To nie ostatnie o mądrości dla twojego życia. Musi to słowo być początkiem w wielu, w, w wielu sprawach, w wielu sferach twojego życia. Ale prosto prostu jako głoszenie w tym temacie, w mądrości, dzisiaj to skończę, to jest e, mądrość relacji. Ostatnie, ostatnią niedzielę my rozmawiali o mądrość Salomona. O mądrości Salomona. Na początku rozmawialiśmy skąd pochodzi mądrość, że mądrość cała jest w Jezusie. I Jezus Chrystus jest źródłem mądrości. Wiecie, my ludzie, my wiele mądrości szukamy od ludzi. No. Chociaż dzisiaj my zobaczymy jak warto, e, Mieć mądrość w relacjach. Jaka jest wartość mądrości w relacji. Hmm. Jeśli to znajdziesz, to co dzisiaj słyszysz, jeśli to będziesz szukał i to znajdziesz, to wiele czego zmieni się w twoim życiu. A Duch Święty to daje, powiedz daje. On to nie utrzymuje, On daje. W Nim jest cała mądrość. W Duchu Bożym jest cała mądrość. Tak na, na początku tego nauczania mówiłem, że są, jest mądrość ludzka. Jest mądrość od Boga. Jest mądrość ludzka i jest od Boga. To jest takie dwie całkiem różne, Oni mają dwie różnice. No. Jest jeszcze jeden poziom mądrości, tak jak powiedziano w Biblii, że mądrość ziemska, ludzka, ona doprowadzi, no, ludzie zaczynają korzystać nawet z demonicznej mądrości. Jest demoniczna mądrość, która w ogóle niczego dobrego nie przynosi w życie. Um, mądrość w relacji, mądrość w relacji, nie w relacji można powiedzieć w ogóle mądrość mądrość relacji, mądrość relacji, mądrość relacji. Uh, tak generalnie w tej w relacji jest dwa dwa, dwa pod, dwie podstawowe rzeczy i w nich jest każdy z tych dwie, dwóch kierunków, e, gdzie potrzebna mądrość w relacji, też podzielę się na jeszcze wielu. Ja o nich generalnie nie będę wszystko mówił dzisiaj, o tym powiada całe pismo i kiedy wy przybywacie w Słowie, wy nauczacie się tej mądrości, ona przychodzi do waszego życia. Ale te dwa kierunki, które jest e, potrzebne zachować, oni nie idą równe między sobą, oni idą najpierw jeden w priorytecie, zanim idzie drugi. Pierwszy, gdzie potrzebujesz mądrości relacji, to jest mo e, relacja z Bogiem. Powiedz relacje z Bogiem. Ty musisz mieć relację z Bogiem, ale to nie nieprosta formuła jakaś. Ty także musisz mieć mądrość z, z, Bo z Bogiem. Mądrość. Mądrość Jednak, że ona przychodzi od Boga. On jest źródłem mądrości. A z drugiej strony on oczekuje, że ty ją też będziesz okazywał. Kiedy moje dzieci, ja z nimi... Moje dzieci rosną i w nich coś się wkłada. U każdego, który dzieci jest, rozumie, że w nich coś się wkłada. W dzieci coś się wkłada. I oczekuje się też czegoś. Każdy rodzic normalnie gdzieś w duszy oczekuje coś od dzieci. Rzeczywiście w życiu ono nie tak toczyło się u wielu z nas. Prawda? No. Ale u Boga, kiedy my w Jezusie, powinno być inaczej. Kiedy Bóg w nas coś wkłada, On czegoś oczekuje. Jeśli On wkłada w ciebie mądrość, to On ją oczekuje od ciebie. Amen? Mądrość powinna być w relacjach. Relacje to nie proste, tylko uczucia, wiecie. Niektórzy ludzie wymierzają to na uczuciach, na zmysłach. Jest dobre uczucie, idę za Bogiem. Troszeczkę nie mam uczuć. uczucia, coś nie tak, już nie idę. No, takie życie cały czas będzie się cofać. Mądrość wykłada drogę. Nie wiem, jak z czym można porównać, to ja bym na przykład porównał to dla kierowców z dobrym asfaltem, no. No, z dobrą jeźnią. No, ona wykłada drogę. No, tam... W wannach u wielu ludzi jest teraz skafelki, tak? Ty nie chodzisz tam po gruncie, no grunt, po ziemi, bo będzie brudne nogi, wykładają to. Mądrość wykłada drogi, prostuje drogi. Tam, gdzie w życiu jest las, kiedy mądrość przychodzi od Boga. Duch Boży jest duchem mądrości. Kiedy mądrość przychodzi, to mądrość, ja na początku tego nauczania mówiłem, mądrość nie jest dla mądrych. Bo niektórzy ludzie od razu myślą, pastor, to jest... A ja powiadam wam, że każdy człowiek w Chrystusie, który stał w Chrystusie, już może wziąć i Bóg mu chce dać duch mądrości. Amen? To nie dlatego, żeby być za mądrym takim jak według ludzi, żeby znał, jak żyć. Amen? Słyszysz? Mądrość, ona prostuje drogę. Tam, gdzie w życiu staje się las, mądrość prostuje tam ścieżkę i drogę. Tam, gdzie stajesz przed górami, niektórzy tak, znają tylko jedno z Biblii, że wiara góry przynosi, tak. I twierdzą sobie czasami. <śmiech> I Bóg mówi, że tak, to pro Słowo jest wierne. Tylko, że ty musiałeś szukać mnie, żeby znaleźć to, żeby wiara zadziałała i ja daję klucz. A tym kluczem jest na przykład mądrość. No, to nietrudne. W relacjach z mądrością związanych ludzi, bo jak powiedziałem, pierwsze relacje to jest z Bogiem, drugie to jest z ludźmi. Pierwsze z Bogiem, drugie to jest z ludźmi. W relacjach z ludźmi każdy wierzący człowiek musi mieć mądrość, a nie uczucia tylko. Wiecie, jak na uczuciach ludzi szybko się psują? No, uczucia ważne. Bóg nie wziął z nas uczucia. On dał ci zmysły. On nawet ich ulepsza przez nowy charakter, który z Chrystusa przychodzi. Ono lepsze twoje zmysły. Ty stajesz innym człowiekiem. Ale życie prowadzone na zmysłach, ono biedne, ono zmarnowane. Człowiek cały czas cofa się. On nie może nawet pokonać maleńkiej trawy, nie to żelaz. No. Czyli taki człowiek każdym razem upada pod każde takie sytuacje, z której upadać nawet nie powinno. I Bóg mówi, tam gdzie jest twoja wiara, weź mądrość. On jest duch wiary i duch mądrości. I najpierw mądrość z Bogiem. Jeśli ty nie znalazł mądro... Jeśli człowiek Boży, wierzący, nie znalazł, mądro... nie znalazł... U, u, polsku, u. mądrość z Bogiem, to jemu próżno tru... szukać mądrości z ludźmi. No. On nie może okazać tą mądrość, jeśli on nie wziął ją od Boga. Jego relacje stają popsute. Całe pismo jest księgą mądrości. Nie przypowieść, jak niektórzy mówią. Pastor, przypowieść jest księgą mądrości. Albo kaznodzieje Salomona. A ja mówię, całe pismo jest mądrością. Bo tam jest duch mądrości w każdym słowie. Amen. I on, nie, on mówi, ja nie wyszukuję na świecie mądrych. Ja biorę każdy, który przychodzi do mnie i staje moim dzieckiem. Amen. Każdego. I zaczyna udzielać ci mądrości. Później ty tą mądrość karmiesz rzeczywiście widzą, poznaniem. Dlatego słowo Boże trafia w twoje życie, Widzę. Ona się pomnaża od Boga. Wiecie, jeśli ty okażesz mądrość chodzić za Bogiem, szukać Boga, to Bóg ci da ponadnaturalne poznania. Ja znam ludzi, którzy nie skończyli wyższego wykształcenia ale wszystkich zachęcam, których jest szansa uczyć się, uczcie, idźcie na studia i studiujcie. Zdobywajcie też tą wiedzę. Ale ja znam ludzi, którzy nie skończyli z pewnych przyczyn. A oni wszyscy mówią, oni mają dwa albo trzy wykształcenia, bo tak mówią o takich, no w swoich zawodach, tak zachowują się i tak robią. I ja pytałem, skąd to masz? Nie wiem. Chodzę za Bogiem. Modlę się. I robię, czynię. Nie tylko modlę się. Mądrość ci podpowie, że by ty nie tylko modlą się, ale i czynił. Amen. Kiedy czynił, raz przychodzi mądrość, duch mądrości. U Boga jest. Wyobraźcie, że u Boga jest wszystka wiedza, która tylko może istnieć. Wszystkich odkryć, które jeszcze nie zrobili ludzi, on nie jest u Boga. A ci, którzy jest odkrycia stali się, no ludzie odkryli, też byli u Boga. U Boga jest sala wiedza. I z Nim się łączysz, On będzie ją udzielać Tobie. Dom buduje się mądrością. Pastor, mnie dla rodziny potrzebne tylko miłość i żona. No i tam, albo na odwrót. Na odwrót. Na Bracia tak mówią. Siostry sami też tak myślą. Ale później, kiedy Poszło? małżeństwo stało się? Okazuje się, że nie, nie tylko. Tam jest składniki, z których buduje się dom. Biblia mówi, że mądrością buduje się dom. Słyszycie? Dlatego nie trzeba być mądralem, ale brać mądrość od Boga każdym razem. Każdy, kto idzie drogą Bożą, on zaczyna rozumieć, jak on potrzebuje tej Bożej mądrości w każdą sferę swojego życia. Ja mówię wam, jeśli będziesz szukać Boga, ponadnaturalne poznania będzie przechodziło w twoje życie. Bóg użyje twoje naturalne poznania, wykształcenie i pomnoży go też. Studenci, które idą za Bogiem, u nich jest i szukają Boga, służą Bogu. Ja znam, że oni robią dobrą inwestycję. Dzisiaj wiele ludzi zdobywają wykształcenia w różnych krajach, ale problem w tym, żeby go sprzedać. No, bo dlaczego cię wykształcenia? Żeby go realizować. Jeśli człowiek wykształcił się prawnikiem i niestety idzie na budowę, no budowa jest dobra, no, ale on prawnik. Musiałby coś komuś... No. Mądrość w relacji. Psalm Psalm 111, 10 werset. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki. Początkiem mądrości, Biblia mówi, jest bojaźń Pana. Ja uczyłem o bojaźni Pana, nauczałem w Kościele chyba przed, przed Bożym Narodzeniem, gdzieś tam kilka spotkań mieliśmy. Ale bojaźń Pana, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze dodatkowo jednym zdaniem to powiedzieć, to jest twoja reakcja. To jest twoja i relacja, i reakcja. Co takie bojaźń pana. Tak jak ty reagujesz na, e, życie z Bogiem. Jest wiele ludzi, od razu reagują z emocji. Albo z braku wiedzy. Bojaźń pana, to czcić go z całego serca. To jest relacja. To jest relacja z Bogiem. Ty nie możesz wtłumaczyć sobie, szanuj pana, szanuj pana okoliczności postawią Cię tak, że ty po... ludzie przychodzą do mnie, ja obrażam się, na kogo? Na Boga. <grych> ja mówię, nie, zacznij z Nim relacje, Zacznij z Nim relację. Amen. On połączył się z Tobą. On dlatego stworzył Cię. Pierwsze stworzenie człowieka było tylko z tym celem. I do tego pierwotnego stana On nas wróci, zwróci, no, wrócił przez Jezusa. My wrócili w to. I On tego oczekuje. Pamiętajcie, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Ja by tak to jeszcze przetłumaczył. Początkiem mądrości jest relacja z Bogiem. Stosunki z Bogiem. Kto ich nie ma, ten próżno poszukuje mądrości. On może zdobyć całą wiedzę na tej ziemi i nic nie pomoże ani jemu. A tym bardziej w jednym tłumaczeniu jest napisano też przypowieści, że mądry zdobywa duszy. Czyli mądrość dana nie tylko dla ciebie. Kiedy duch mądrości przychodzi na twoje życie, on chce tą udzielić każdemu chrześcijaninowi. Wtedy ta mądrość pomaga zdobywać duszy. Amen. Mądrość. Tak, rzeczywiście, pomazanie przyciąga duszy ludzi po temu, że jest cuda, znaki, jest uzdrowienie i Bóg uzdrawia dzisiaj. Jeśli ty potrzebujesz dzisiaj, weź uzdrowienie prosto od tego słowa. Bóg uzdrawia w każdym słowie. Pastor, dzisiaj będziesz o uzdrowieniu mówić? Generalnie o samym uzdrowieniu nie, ale Duch Boży uzdrawia Cię. Amen? Ja nie, my nie potrzebujemy, żeby Bóg nam cały czas wytłumaczył jak lekarz to, to, to. On mówi, Słowo Boże uzdrawia Cię już i Ty możesz przyjąć dzisiaj zdrowie w swojej nogi, w swoje kolana. Jest osoby, które mieli poważne problemy w ostatnie dni, w piątek, w soboty, z kolanami. Może ktoś z was tu jest. I wy pójdziecie dzisiaj z wyprostowanymi kolanami i chodźcie twardo, w najbliższe dni doświadczycie, że doświadczycie że całkowite uzdrowienie. Bóg posyła tam niezbędne elementy. Wapń może, ja nie wiem, co tam nie dostawało. Wapń jest taki. A później... Zadbaj mądro, o czym się wyżywiasz. Wyżywiać? Odżywiasz? Może coś prosto, trzeba troszeczkę skrócić, jakieś... No nie będę dzisiaj o diet dietach mówić. Bądźcie mądryk według tego też, no, mądrzy według te tego. Ale początkiem mądrości jest... Bo ja się Pana, początkiem każdej mądrości od Boga, którą my potrzebujemy od Boga, nie od ludzi, prosto. Żeby nie chodzić w tej zmysłowej, duszewnej mądrości, potrzebujemy ponadnaturalnej. Wyznacie, Boża mądrość, ona ponadprzyrodzona. Ona przychodzi z duchowego świata. Ona jest lepsza niż ta, która tu zdobita. No. Bo ona ponadnaturalna, czyni ponadnaturalne rzeczy. I, i od Relacja z Bogiem to jest nie, waż, ważniejszy czynnik, żeby chodzić w mądrości z Bogiem. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, czyli też mądrości w oryginalnie. Przy powieści 1.7. A głupcy gardzą mądrością i karnością. Bojaźń Pana, on mówi, jest, jest to, tą ważną rzeczą, ważnym elementem. Bojaźń Pana to jest to, to samo, co szukać Pana. Ty szukasz Pana. To jest relacja z Bogiem. To jest relacja z Bogiem. W przypowieściach 2.6 mówi, gdy, gdyż Bóg daje mądrość, gdyż Bóg daje mądrość i z jego ust pochodzi poznanie i rozum. Mądrość daje Bóg, a nie człowiek. Jest wielu mądrości u ludzi, ludzkiej, zdobytej przez różną wiedzę. My żyjemy w tym wieku. Wiek. Era. Era po polsku jest? Era cała. Wiek. W którym kurs kursów, kursy jest najwięcej niż e, piasku morskiego nad morzem. Różnych kursów, gdzie można zdobywać wiedzę. Wy znacie o tym? Włączając wszystkie szkoły, uniwersytety to jest dobrze. Ja nie, ja nie przeciw. To jest warte. Ale... Jeśli człowiek nie połączył się z Bogiem, on traci życie próżne. No. Realnie. Bo prawdziwa mądrość jest u Boga. Jeśli ty chodzisz na kursy, bądź tam wierny, zdobądź co tam potrzebny, ale szukaj Pana. Szukaj Boga. I widzisz, jak mądrość będzie właściwa od Boga przechodzić na to. Amen? Mądrość od Boga wychodzi. Nie szukajcie, nie próbujcie ją wziąć tylko od ludzi. No. Rzeczywiście ona przez ludzi idzie, jako kanał. Jako kanał też. Słowo Boże, głoszone dzisiaj jest kazanie, ono głoszono. Ty słuchasz Go. Amen. Bądź mądry w relacji, bądź mądry w relacji z Bogiem. Nie lekceważ relacji z Bogiem. To jest numer jeden, który musisz postawić sobie za priorytet, najwyższy priorytet: szukaj Pana. O jednym królu w Biblii w Starym Testamencie mówiono, że dopóki szukał Pana, Bóg mu błogosławił. Zawzwyczaj tak było. Kiedy człowiek przestaje szukać Pana, nie od razu człowiek odczuwa, że błogosławieństwo zanikło. Błogosławieństwo to nie jest razowy coś e, rozwiązania. Błogosławieństwo to stała ręka Boża nad Tobą. Stała. W dniu, w nocy idziesz na spotkanie, idziesz do szkoły, idziesz jutro w pracę i stała ręka Boża z Tobą. Stała jakaś góra z Tobą, przed, to, przed Twoim życiem Góra problemów, choroby, czy coś stało w rodzinie, gdziekolwiek, ale Boża ręka jest nad Tobą. Błogosławieństwo. I przychodzi mądrość, i Duch Boży i rozwiązuje. Amen? Zawsze, zawsze słońce wstaje. Zawsze. Jeszcze dzisiaj, jak ty idziesz gdzieś do liną ciemności, ty nie widzisz, gdzie jest wyjście. Stałeś przez jaką ścianą. Wiecie, jak było. To pamiętaj, że u Boga jest wyjście teraz. On nie zaplanował to za 100 lat. Ludzie nie, nie nie żyją więcej niż 100 lat w Polsce, no, w Polsce, no, 101. 101. Jest ktoś, znak to kogoś, kto ma więcej niż 100 teraz? Już nie, 105. No, 106. O, czempionie. A, no. A, Pismo, my wczoraj w szkole rozmawiali tutaj na szkole, że pismo mówi, to chyba w kaznodziei Salomona, o tym, że 70, 80 lat średnia tam. W sumie. Średnia statystyczna. Tak, <grybujesz> wyliczona. No jeśli to tobie 80, to na zdrowie jeszcze dalej nie ma nikogo z Was 80 jeszcze. Mój tata będzie miał. I ja mu życzę jeszcze dwadzieścia. No jak minimum. i to mądrość w relacji, w szukaniu Pana, w szukaniu Boga. A relacja ma być właściwa. Wielu ludzi mylą pewne rzeczy, reguły z relacją. Znaczy czasami ludzie chodzą daleko od Boga i w regułach prostu. Tam nie ma mądrości. No jakby można powiedzieć tak, zablokowany kanał dla przyjęcia błogosławieństwa i mądrości. Jeśli zaczynasz chodzić w relacji, to jest otwarty, otwarty kanał dla Twojego życia, który z źródło. Bóg jest źródłem mądrości. Bóg jest źródłem mądrości. Amen. I musi być odblokowany. Nie musi być zablokowany. Twoja relacja, twoja relacja i szukanie Pana. Ono cały czas trzyma to otwartym. Otwartym, że Bóg w każdym razie może błogosławić się i czynić to. Amen. I Mojżesz mówi w pierwszej Mojżeszowej 17.1. Pierwsza Mojżeszowa 17.1. Rzeczywiście musi być zmiana w sercu, przemiana w sercu plus mądrość. Przemiana w sercu plus mądrość. plus mądrość. Pierwsza Mojżeszowa 17.1. A gdy bram. Miał 99 lat, ukazał się Pana Bramowi i rzekł do Niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Wiecie, przed tym jak Bóg zaczął urzeczywistniać swoje obietnicy w życiu Abrahama. Abrahama zna każdy człowiek, który choć raz czytał Biblię. Wy znacie wszyscy go, tak? Słysz? No, o nim znacie, że jest w Biblii. Amen? To i Nowy Testament nazywa go praojciec naszej wiary. Czyli wiele spraw o wierze wzięte od Abrahama. Wzięte od Abrahama. Chociaż no i też jest dobrym przykładem go jeszcze przed Abrahamem. A tutaj Biblia mówi, że Abraham, on, znaczy pierwszy, pierwszy komu on zaczął dawać obietnicy, to jest Abrahamowi, obietnicy. I Bóg jest wierny w swoich obietnicach. Jezus nie przyniósł nowych obietnic. On dał nam wszyscy, dostęp do wszystkich obietnic Słowa Bożego. Amen. To jest życie. On prosto otworzył nam drzwi przez swoją śmierć i z warstwych stanie. Przez krzyż Chrystusowy ty masz dostęp do Bożych obietnic. Ty w nich wchodzisz. I Abraham, Bóg z nim nie zaczął od obietnic. obiecuj, obiecuj. On mu zaczął od tego, chodź w społeczności ze mną. Dawaj razem powiem, chodź w społeczności ze mną. On tak powiedział do niego. To jest słowo, niech ono prosto brzmi w twoich sercu. Niech ono przyjdzie w twoje serce. Bo od tego słowa jest otwarte, to jest kluczem ku mądrości w relacji z Bogiem. To jest kluczem ku mądrości w relacji z Bogiem. Trwaj, mówi, w społeczności ze mną i bądź doskonały. No, wiecie, Abraham, on rozwijał tą relację. I to było mądre. I to było mądre. My widzimy, że Boża ręka była zawsze z Nim. Bóg Go błogosławiał stale. Nawet nam do, dostępne wszystkie te obietnice, które dane Abrahamowi. On powiedział błogosławię błogosławiącym Tobie. błogosławie, blagosławiącym Tobie. To jest taki Boży cykl błogosławieństwa, w którym przyprowadził Cię przez Jezusa. Błogosławie, błogosławiącym Twojemu życiu. Błogosławie, błogosławiącym Tobie. I posłuchaj, w jednym momencie Abraham, no, po tych wydarzeniach, 17 wiersy, rozdział to był, w 18 rozdziale, pierwszy wiersyt, po tym ukazał mu się Pan, 18.1, jeden po tym ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział wejścia do namiotu w skwarne południe i podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie umiej proszę sługi swego. Pozwólby przeniesione trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem, przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary i rzekł, rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób pulackie. Potem pobiegł Abraham do odbydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który spiesznie je przy, przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził i postawiał przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekł do niego, gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do Ciebie za rok, o tym samym czasie, a wtedy żona Twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś posłuchiwała wejścia do miotu, które było za nią. Zatrzyma się. W tej historii widzimy, e, jak... Y, znaczy, ja chcę jedną rzecz powiedzieć. Relacje, my później jeszcze dotkniemy tego, ale relacje budują się ich trzeba budować. Powiedz, budować. Oni nie spadają automatycznie. Relacje w rodzinie, relacje w kościele. To, że ludzie nazywają się braćmi, siostrami czy jakkolwiek, wierzącymi, współ... współbraćmi, tam, to tylko jeszcze nazwy. To się trzeba budować. Dom buduje się mądrością, wy o tym znacie. Dom buduje się mądrością. I gdzie mądrość od Boga jest, gdzie ludzie szukają Boga. Tam jest mocna społeczność. Mocna społeczność. Rodzina, w której jest Bóg na pierwszym miejscu i gdzie szukają Boga, tam jest mocna społeczność. Żaden wiatr, a wiatr przyjdzie. Bo niektórzy u nas takie myślenie. Ja nawróciłem się, wiatr nie będzie. Wiatry przyjdą. Tylko, że Ty ich zwyciężysz. Amen. Z Jezusem zwyciężysz. Um, i dom ostoi się. To można porównać z domem na opoce. Dom, dom na opoce, na właściwym fundamencie. Jeśli ty położysz szukać Boga, będziesz czerpał mądrość w nim od Boga w swoje życie. To twój dom będzie duchowy dom, najpierw twój duchowy dom, rodzina, służenie, Kościół będzie na właściwej opoce. Będzie na właściwej opoce. Abraham, wiecie, że to wtedy, kiedy był Żył Abraham, jeszcze nie było prawa. Prawo przyszło przez Mojżesze. On był później. On był później. On był aż, nie 400. No, ja dokładnie to wam nie powiem teraz, ile lat później. 400 oni tylko w Egipcie byli. A, jeszcze przed tym był Jakub, Izak, no, syn, wnuk, Abrahama I to całe pokolenie, to kilka pokoleń plus 400 lat w tym. A potem tylko przyszedł Mo Mojżesz i pojawił Bóg dał prawo na górze. On dał prawo na tablicach. Można poczytać w Łodzi, na, w Parku Śledzia, tam jest Mojżesz z tablicami. Tylko nie wiem, czy tam jest, a też tam był kiedyś. Ja kiedyś przyjeżdżali do nas gości, kilka pastorów tam dawno temu. Ja teraz tam rzadko chodzę, ale wtedy, bo ja jeszcze nie znałem miasta, ja podróżowałem, ja znam różne miasta, i... ale nigdzie, w miastach nigdy nie widziałem pomnika Mojżesza. Dla mnie, będę pokazywał pastorom, które przyjeżdżałem. Widziałem Cię, pokażę, pomnik Mojżesza I. I... I to... I i tam może nawet jest, tylko że takie... malenki. Ja z dziećmi tam był w tym parku w zeszłym roku, i my widzieli tam, że nawet ludzi kąpią się... ...z psami. A, i, I Mojżesz... ...on... Mojżesz... ...Abraham... Abraham. ...wtedy prawa nie było. Jak trzeba zachowywać się, to co tam, czegoś, jakieś reguły trzymać się, czego nie On słuchał serca, a duch Boży przemawia w serce. Amen? Słuchajcie? Ten sam duch, który na Abrahamie, on jest na Tobie. Ten sam duch, który na Jezusie Chrystusie, jest w Tobie. Amen? Boży, święty duch, sam Bóg jest z Tobą. I kiedy Ty bierzesz słowo, on otwiera Ci to słowo Boże, i daje mądrość w Twoje serce. Tak jak na początku tego nauczania ja mówiłem, mądrość od Boga, ona w sercu. Mądrość od ludzi sparła trafia tutaj, a od Boga w sercu, później podnosi się tutaj. No, taki proces. Serce, myślenie, później usta. A ludzka mądrość, my próbujemy ją pojąć zawsze rozumieć od ludzi, im więcej. Im wie, o, jakie mądre słowa, ale fajnie powiedziałeś, ale super, i twój mózg od razu rozszerza się. Ale Bóg mówi, że nie chce, żeby ty twój mózg tylko rozszerzał się, ale sprawy rozwiązywały się. Amen? Mądrość mózgowa <grych> powie, nie ma uzdrowienia. A mądrość od Boga powie, połóż rękę. To, co to da? Co to dałożyć rękę? Połóż rękę na słowo Boże. Biblia mówi, na, ręce, a oni będą uzdrowieni. Przepraszam, bracie. Wiecie? A mądrość ludzka powie, co to w ogóle? Ja pierwszy raz przyszedł do kościoła? Nie, nie, pierwszy, może drugi albo trzeci. I ludzie podnosili ręce o tak. Halleluja! Hallelujah! Ja sobie od razu powiedział, żeby ja tak, a, tam liderzy uwielbienia mówili, podnośmy ręce! Hallelujah! I to, ja mówię, żeby ja ręce podniósł? To już, trzeba dźwigni jakiejś No jeszcze było parę, ja był nie sam, nie byli współ, wspólnicy tam, ja widział w sali tam, byli tacy, który też nie podnoszą. Nigdy, bo to, bo mój mózg się nie zgadzał z tym. Ja mówię dlaczego, ja muszę tu, co, żartuję, czy Rzeczywiście super duchowych rzeczy w podnoszeniu rąk nie ma. Prosto to uwalnia troszeczkę od pychi. Ja żartuję. Ale realność taka, że w Biblii jest, że można podnosić ręce bądź sobą prosto. Amen? Ty możesz na zdrowie ich nie podnosić, a możesz na zdrowie ich podnosić. Lepiej podnosić, żeby sobie troszeczkę wyluzować też. No. Nie szukajcie w tym podłoże duchowego no w podnoszeniu rąk. Chociaż może wy znajdziecie w Biblii jakieś objawienie, podzielcie się. Bóg, że daje objawienie. Amen. Ale chodzi o to, że e, jest różnica, jest mądrość od Boga, która prowadzi do rezultatu. No, no, nakładasz ręce. No, niekoniecznie ręce. Słowo ogłoszone uzdrawia i tak dalej. Bóg uzdrawia. Czyli robisz ten krok wiary, głosisz Ewangelię albo nakładasz modlitwą rękę, to człowiek się uzdrawia a mógłby zostać chory. I to ludzka mądrość. Ludzka mądrość pokieruje cię na przykład, no do gdzie? Do szpitala. Szpitale jest dobre. No, błogosławcie lekarze, szpitale. Amen? Oni potrzebne. No. Ale dotychczas chorób nie stało mniej. mniej. Oni przybywają jeszcze w czym sprawie I lepiej mieć uzdrowienie od Boga także. Amen? Od Abraham, on wkładał serce w te relacje. Te ludzie, których on tam spotkał, oni nie wyglądali na... Oni przyszli w postaci anioła. Chociaż tam opisano, że to były Boże anioł, ale oni byli w ludzkim ubraniu, w tym, w czym w tamtym czasie chodzili, no w, takich, w tych no, szatach, różne takie wyglądali na wędrowników, znacie, tych pasterzy, które tam chodzą, ich było wielu. ale serce podpowiedziało mu to od Boga. Mądrość zawsze ci pokaże i ty nie opuścisz swój moment, swoich sytuacji, kiedy rozwiązanie. Wy mnie? A. I ot, on mówi, i on rozwijał relacje z Bogiem. On wkładał się w relacje bo z Bogiem. Mądrość to nie to, co ty możesz wychwycić u Boga. Od on ją daje. Po co ją wywiedzisz? On ją daje. Ale szukaj Pana. Powiedz, szukaj Pana. Mądrością jest szukanie Pana. Mądrością jest boje, początek mądrości. Zbojać, bo, no, bać się Bogu. Amen. Bojaża, bojaża, bojaźń. To jest relacja z Bogiem. To jest relacja z Bogiem. I on, on się to układał. Jako, e, po pierwsze on miał poprzedni rozdział. Rozdział poprzedni. Mówi, 17. A gdy Abraham miał 99 lat, on w tym momencie miał 99. 99. I to, co ja czytam z wami, to 18 wers, następny, rozdział następny. Bo to on miał 99 lat. I ten 99-letni chłopak, no, bo on zachował się tak, jak młodzieniec. On skoczył on mówi, będę służyć. Będę służyć Bogu. Wiecie? ja mówię, Boże, oby my tak szukali Cię, oby ludzie my, jak szukali Cię, i on, kiedy szuka, Ty znajdujesz. Kiedy kto szuka, to on ten znajduje, on mówi Nowy Testament, Jezus o tym powiedział, amen, to półka temu otworzą. I co robił Abraham? On pukał, szukał on tym, bo czego on oczekiwał? Bóg go błogosławił według Słowa, ale on generalnie był niezadowolony, bo... A, w Twoim życiu też jest tak, że Ty jest to, że Bóg Cię błogosławił życiem, dał cię, cię Słowo Boże, ale jest pewne sfery, w których Ty oczekujesz rozwiązania także. Stajesz przed takimi sytuacjami też. Prawda? Jest potrzeba różnych sytuacji. Abrahama potrzeba i sytuacja była związana z tym niemożliwym też. Z tym niemożliwym. I bo Sara w takim wieku, który no, chyba nie ro, już, już tam lekarze no, niby, nie, nie rodzi już. No, nie, i, I też Abraham w tym samym wieku. I, oni, I beznadziejna sytuacja, on nawet szukał... no, Ale tutaj my widzimy, że on wkładał się w to, w relację z Bogiem. I to otworzyło dla niego drzwi. Przecież Bóg mu cały czas przychodził i mówił, ja błogosławiam Cię. Ty przychodzisz, słowo czytasz i tam napisano, ja Cię błogosławiam. Ja błogosławiam Twoje życia. Ale Bóg nie chce tylko zostać na słowach. On chce wyswobodzić to w Twoje życie. Tak вот, jak stało się u Abrahama? O, kiedy ty szukasz Boga, przychodzi mądrość. I jak on żywał? On, on nie został e, nieruchomy. No... M, fajny goście. fajne goście. Ale on zaczął, on mówi żona, dawaj, przy, przyrządź. Ja nie wracam już do tego, co czytaliśmy ja tam swoimi słowami. Przyrządź, co najlepsze mamy w domu teraz. Ja czuję, że to jest Boże ludzi. Wiecie, jego mądrość podpowiadała mu kontynuować relacje z Bogiem. On nawet nie czuł, on znał, że to jest Boże, no, od Boga to. On wiedział, kiedy, kiedy stajesz przed Bogiem, każdym razem musisz być pewien, że to jest od Boga. Amen? Pewien. Czyń kroki wiary, wkłada się w to. To jest mądre. I on w ten sposób wyswobodził, że ta mądrość rozwiąziała jego życiową potrzebę. Mądrość tak uniwersalna. Ona na tyle uniwersalna. Ona na tyle prosto... Ona nieziemska, Boża mądrość. Ja głoszę dzisiaj tylko o Bożej mądrości, nie o ludzkiej. Ludzka czasami była podobna. I on wkładał się w te relacje, i zdobywał mądrość. On wkładał się w relacje i przychodziła mądrość. Mądrość rozwiązywała sprawę w nim. Jak ja mówię, jeśli ty chodzisz w Bogu, w Jego relacje, ty nigdy nigdy nie opuścisz tego ty, no, tam, gdzie potrzebne rozwiązania. Tam, gdzie potrzebne rozwiązania. Kroku wiary. Kroku wiary. Kroku wiary. Ale nie przestawaj szukać Boga. Czasami Ty mówisz, Boże, nie ma rozwiązania. Ty nie szukaj rozwiązania, Ty szukaj Boga. Wy musicie teraz mnie usłyszeć? o czym ja chcę powiedzieć. Kiedy Ty szukasz Boga, przychodzi mądrość. W relacji jest mądrość. W relacji przychodzi z Bogiem mądrość, bo Bóg jest źródłem mądrości. Żeby przykład, może jakiś przykład. Od... No. Jednego razu w moim życiu tak było no, nie jeden raz, kiedy znaczy, w życiu chrześcijanie na różne rzeczy bywają, jeśli ty idziesz za Bogiem. Bywają trudności, ale ich pokonujesz, idziesz dalej. Bywają błogosławieństwa i Bóg błogosławił moje życie nie raz, w różnych sferach. Półtora roku, roku temu, kiedy zabrałem rodzinę do Polski, My poszli prosto, ja powiedział, to ostatni krok, ja znałem, że to jest ostatni krok wiary, trzeba go zrobić. To było związane z moim usługiwaniem, z misją, z życiem naszym. I my zrobili. I pierwsze, my potrzebowali w nas na, no, my wyszli i ja powiedział, zrobimy prosto krok. bo to że Bóg powiedział, nie po tym, że okoliczności jest stale lepsze. No, albo przyszli tam finanse dodatkowe. My przyszli, my poszli wiarą, my, my zrobimy to krok wiary, my Zrobimy ten krok wiary. I my przyszli do Polski. I też byli trud, były okoliczności sprzeciwiające. Diabeł tak walczył, no. A z drugiej strony my poszli, bo było też i błogosławieństwo. Było błogosławieństwo. Możliwość przyszła. I tą możliwość my użyli. Mądro. My siali te środki finansowe. My posiali. Ale przyszli i rodzina potrzebowała, bo ja, no teraz z nami jest troje naszych dzieci. A tak, my, my mamy czworo. Syny już starszy. No. I my przyszli. I wiecie, tam, nigdy, kiedy idziesz za Bogiem, czy nie zabraknie chleba. Ja wczoraj o tym mówię, nigdy. O. A na wszystkie inne rzeczy także potrzebujesz Bożej mądrości. I, i my modlimy, modlili się i nam e, My mieszkali w maleńkim mieszkanie. Kto był na traktoru, u nas tam Kto, ktoś z kościoła był. Ja nawet nie wiedziałem w życiu, że taki metr istnieje. No, tyle metrów. Takie. No, ja już swoim spojrzeniem. Ale raczej musiała tam umieścić się. Tak, tak. I ja mówię, to trzeba geometrię. Znacie geometrię, no, Trzeba geometrię, jak położyć się tak, żeby nogi nie zaczepić to. A każdy dzień trzeba jeszcze coś robić. Do szkoły, do pracy, do to. No, roze... <głos> Ale to tylko była chwilę. Może tam chwilę nam trzeba było wytrwać. I Bóg przy... Przy... dał swoje rozwiązania przez mądrość. Przez mądrość. Ja nie tej, niech o tej historii teraz powiem. Nieco wcześniej ja po prostu że w tych sytuacjach, jak Bóg przychodził w moje życie, ale ty szukasz Boga i nie przystajesz, niezależność od warunków. Ja Wam pokazuję prosto, że niektórzy myślą tak, jeśli pastor, on ma to, teraz to, tam u niego, to u niego nigdy nie było tam niedostatki. Bywają niedostatki, ale przychodzi mądrość Boża od Boga, z, wraz z jego przychylnością, kiedy szukasz Boga. Amen? Kiedy nie masz pracy, ty chodzisz, szukasz Boga i także Bóg daje ci znaleźć pracę. Amen? Znajdą się ludzie, którzy zadzwonią do Ciebie, znajdzie się ten kontakt, nawet dzisiaj już Bóg otwiera drzwi dla pracy w Kościele. Amen? I, i wiernie tylko bądź w tym. W, w swoim czasie Bóg e, błogosławiał. My służyli od początku, od naszych dni, kiedy my nawrócili. Z Bogiem my chodzimy około 20 lat. I, e, i zawsze ja staram się Trzymać się tej zasady. To, czemu dzisiaj Was uczę. Że Ty idziesz, szukasz Boga. A Bóg daje Ci mądrość. Bóg daje przychylność i mądrość. Nie przestawaj szukać Boga. W relacji jest mądrość. I w pewnym momencie jeszcze na Ukrainie. Ja już służyłem w Polsce. i Cały czas jeździłem. Dużo jeździłem. Każdy miesiąc kilkanaście, kilka kilometrów. Kilka tysięcy. Nie kilkanaście, kilka tysięcy kilometrów. Bo ja jeszcze jeździłem gdzieś sobie użyć. Później do tu kościoła, do kościoła, tam gdzieś, no, do rodziny. Ot, I Bóg nas błogosławiał jednym a, a, mieszkaniem pięknym przez cud. To był cud i dosyć duże mieszkanie. I to trwało się kilka lat i był realny cud. Tam jest kilka świadectw tego cudu. Bo, to realny Boży cud. Ale tak my wchodzili z moją żoną do tego mieszkania, a ja cały czas w służeniu. Ona cały czas za dziećmi, wtedy jeszcze pracowała u mera miasta naszego w Kijowie. I, i, ale z, z jednej strony my służymy i wkładamy się w służenie, nawet środki my wkładamy w służenie, żeby rozpoczynać kościoły rozpoc i my prosto, e, ja mówię, Boże, ja służę Tobie cały czas, Ty, że obiecałeś mnie, e, on mówi, szukaj mnie, a ja rozwiążę. I kiedy my mieli to mieszkanie, my byli zadowoleni. Jak z rodziną, wiecie, bo przed tym my po różnych też wynajętych byliśmy, wynajętych. A tu jest apartament tam, no prawie taki duży, wszystkie wygody nowej, tylko wybudowanej, ale pusty. I znacie, kiedy ty w pustym mieszkaniu gdzieś, gdzieś trzeba spać, i żona przychodzi do, do kuchni, jak kiedy przyjeżdżałem I ona myślała, że może być jakieś środki Bóg nam da Że chociażby jakąś tam e, szafę kupić, szafkę to i to Ale zawsze gdzieś potrzebowali środki w służeniu To tam, to tam, my siali dużo I, i, Ale ty szukasz Boga, nie przestajesz szukasz Boga Ja, zna, ja mówię, ja znam, my z zgadzając, Bóg nas błogosławi On zna gdzie wziąć No ale ja tak był zaangażowany w, te, w tej drodze Boże, że ja kiedyś jeden raz to mówiłem, ja drugi raz mam mówię tylko, że ci to świadectwo. Kiedyś w naszym dużym w kościele mówiłem o tym. Że na tyle zaangażowany, że ja nawet nie wiedziałem, ile co kosztuje z materiałów, bo biznesem ja dawno się nie zajmowałem. Tylko w służenie cały czas. Ja nawet nie znał, ile, jakie jest ceny na co. Wiecie tam, że i poprosiłem jednych ludzi pod, policzyć, żeby tam zostawić w mieszkaniu to wszystkie tam, chociażby na minimum, co potrzebne, to, to w pokojach, w kuchni jakąś tam, to i pod, policzyli tam i, i to. I powyżej 15, no na, na złotówki, to było, Kijów bardzo drogie miasto, a to było na pewno 10, mniej niż 10 lat temu, i ceny były niesamowite bardzo drogie. I na przykład na to potrzebowali 50-60 tysięcy złotych na, na, na dzisiejszy. I gdzie, gdzie wyzmiesz tego? No, no, takie pieniądze. A ja znam, że u nas, my żyjemy w czasach, kiedy firmy z kredytami do ciebie przyjdą i to, a u nas postanowienie, my nie bierzemy kredyty. My w ogóle od początku postanowili, my nigdy nie korzystali z tego. Ot w ogóle, jako rodzina, jako... no I ja uczę tak ludzi. Jeśli wy w to wyszli, to ja będę modlić się z wami, żeby wy z tego wyszli. I jeśli kto by powiedzieli, że ten, to na tyle lat, jest mądrość Boża, która wyprowadzi cię z tego no, stanu, z, tego, z tej sytuacji. Na pewno. Ot. I, I ja mówię, Boże, to jest suma w ogóle do, kosmiczna, jest kosmos. On mnie trochę szokowała ja na chwilę ja modliłem się, później tak odpoczywałem sobie i siedzieliśmy i ja mówię, Boże, ja przyszedł do siebie do zrozumienia i mówię, Boże, a to jeśli, a jeśli to jest minimum, czyli minimum mówię A, i ja mówię, Boże, oje, oje, oje, oje, gdzie to wziąć ale od razu przyszłeś, szukaj mnie znów to samo słowo On mówię, nie przestawaj szukać On. I przed tamtym momentem, kiedy my, ja wyjeżdżam znów na służę, na usługiwanie, stała się sytuacja, że przeszkadzali na, no, pod, ci, którymi tam było pod nami, a, oni użyli to swoje, bo to był, u nas było pierwsze piętro. Pierwsze piętro, tak? A potem, zamiast tego, co tam chcieli zrobić, bank miał być, bank. Znaczy, jest taki bank, jest konto bank. A zrobili jakieś rozrywkowe tam coś i przeszkadzali moim dzieciom. Oni do szkoły, a ja mówię, Wałcz, Boże, błogosławieństwo, ono nie przynosi z sobą goryczy i nieprzyjemności. Tak nie może być. To nie, nie jest prawda, żeby Bóg ci coś dał, ale jeśli tak się staje, znaczy coś tu jest, co ja jeszcze nie znam. Jeśli na dzisiaj, na twoim życiu jest coś, co ty jeszcze nie znasz, to przygotuj się, że Bóg ci otworzył to. Amen? Kiedy ty szukasz Go i ja zastanowiłem się, no, mnie proponowali, od razu ja wam powiem tak, w każdej sytuacji do rozwiązania przyjdą ludzkie mądrości. Rzeczywiście zadzwonili, od razu pojawili się moi koledzy, znajomi, wierzący, pomożemy cię ten sposób, ten, tam, no, przez... Różne takie świeckie podejście. Zrób to, a mnie nie leży to na sercu. Ja mówię, no stop, dobra, dzięki, że wy wspomagacie. Boże, czy jest jakieś wyjście? I potoczyło się tak drogą, że Bóg nas połączył z jedną, z jednymi ludźmi, a oni właścicieli bardzo dużego biznesu. Takiego, on, on nie tylko był na Ukrainie, w Izraelu, w Rosji, oni mieli z ropą związane, znaczy, a nieruchomości oni mieli swoje i jakby w swoim czasie to było ich nieruchomość gdzie ja i pewnym sytuacją byli związani, a pod nami to ich zakład był no, rozrywkowy, Bo tam restauracja wraz z czymś jeszcze tam, no, tam no. i oni zaczęli ze mną rozmawiać, porozmawiali żoną, a ja mówię, nawet nie, nie tracę czas, ja pomodliłem się, jeśli to z nimi związane, to Bóg zna, co zrobić. I ja nie szukałem wyjścia. Jeśli ty potrzebujesz rozwiązania, jeszcze raz mówię, szukaj Boga. Potrzebujesz mądrości, szukaj Boga. Amen? Ty musisz szukać Boga. Sam Bóg, On znajdzie ci, to jest gwarancja od Niego. Pomyłką ludzi, że oni wyszukują od ludzi jakieś mądrości, czy próbują od ludzi uzyskać czegoś. To jest pomyłka. To jest pomyłka. I na tyle, że doszło do tego, że wyobraźcie, e, nie powiedzieli, że u tych ludzi wygrać niczego się nie da, bo oni tam mają pod sobą wszystko. Oni, oni mogą e, wejść spokojnie do mera miasta i mu powiedzieć, ten będzie czynił to, co, powie, to, co oni powiedzą. I ja o nich o tym, tym znam, że oni tak taki wpływ mają. Ja mówię, da, tutaj sytuacja... Ale potoczyło się tak, że oni sami zaczęli mnie szukać. No. Ja już był w Polsce, dzwoni Natalia, mówi, wiesz, oni szukają, chcą z Tobą spotkać się. Ja mówię, no, jestem zajęty. Bo ja naprawdę byłem zajęty. i musisz znać swoje priorytety w Bogu. Później oni proponowali jakieś rozwiązania, też dobre takie. I oni byli zdziwieni, że my nie reag... ja nie reaguję. No, brak reakcji. Nie całkiem brak reakcji. My spotkali się. Rzeczywiście ja modliłem się o tych ludzi. Kogoś jeszcze poprosił, modlcie się o nich, ale ja musiałem szukać, ja znam, że trzeba szukać Boga. Kiedy szukasz Boga, przychodzi mądrość. I przy pewnych okolicznościach ja nie będę w szczegółach wszystkiego opowiadać. My mieli niejedno tam spotkania z tymi ludźmi. Bóg ich dotknął. Dotknął czymś, a ja znam, że mądrość ona uniwersalna. Że ten właściciel wszystkiego prosto powiedział, ja chcę dać wam. Chcę prosto dać. Mogę niczego nie dać. zostaniecie się bez niczego. Ale ja chciałem zamienić mieszkania na lepsze. A to były tak apartamentowiec, wiecie. No na jeszcze bardziej takie, ja dam, czy mówię, tamten człowiek powiedział, no w porównaniu na dzisiejsze, 100 tysięcy, a mnie jak raz 60 było potrzebne. No. Ja mówię, ja pomyślę. I ja wyjechał, ja był w pociągu, Oto jest świadkiem. Ja mówię, ja pomyślę, bo ja szukam Boga. I ja teraz nie mogę podjąć decyzji, bo ja naprawdę zajęty. Nie po temu, że ja tam Pogardzam czymś. Ja szukam Boga. Mnie służenie cały czas. Ja do mnie teraz spotkania, ja na prowadzę. ja szukam Boga. I oni naprawdę, oni sami nie rozumieli, co robią, ale widzieli, że oni muszą to zrobić. Kiedy ja przyjechał, wróciłem, byliśmy u nich. On mówi, czy pozwolisz nam to zrobić? No tak? Dobra. Okej. Okay. Ja prosto prostu chciałbym powiedzieć jedno. Jeszcze raz. Kiedy ty szukasz Boga, to ta, kiedy, kiedy ty szukasz Boga, bo, Boża mądrość przychodzi na twoje życie. Na każde życie chrześcijanina. Ty nie musisz być super, super umysłowym tam. no. Ale serce twoje... Bo mądrość Boże przychodzi w sercu. Co ja tą historią chciałem pokazać? że naprawdę mądrość Boża, która przychodzi na twoje życie, ona dotknie innych ludzi. U nas dotychczas no, jest tam mniej więcej relacji z tymi ludźmi. Oni byli błogosławieni. Wiecie, ja później dowiedziałem się, to było przed kryzysem na Ukrainie, kryzysem ekonomicznym, tam wtedy jeszcze. I ich e, sprawy, które u nich byli, oni globalnie, tak jakby oni między kontynentem, między kilkoma państwami tam, bo z ropą i z nieruchomościami. I oni... Ten człowiek, który mnie to dał, on musiał sprzedać, sprzedać biznes, który sprzedać niemożliwy w tym momencie. Bo kryzys już prawie przyszedł. Ty nie możesz niczego sprzedać na taką skalę. Ale on cudzą wszedł, jego całość i jego koncern... Oni nie nieprosta firma... Wszedł w inny koncern, jeszcze znany na świecie, nawet nie, na, nie nazwę który Jego znałem we wszystkich krajach. Tam ci kupili i on powiedział cud. I wyjechał do Izraela. On, on prostu Żydem jest. I... I ja mówię, mądrość Boga, ona tak... Bóg powiedział, błogosławię, błogosławiących Tobie. Wy słyszycie? Tak powiedział Bóg obietnicy. I tak samo w Twoim życiu. Nie odrzucaj mądrości Bożej. Twoje rozwiązanie jest tutaj, na ziemi, prawda? Ale mądrość przychodzi od Boga. Realna mądrość na wszystkie rzeczy przychodzi od Boga. Nawet w wielu sprawach rozwiązanie jest, leży blisko Ciebie. Ty nawet nie znasz, jakim rozwiązaniem dla Ciebie mogą być ludzie Twojego otoczenia. Po pierwsze, zawsze dbaj o tym, po temu, że te ludzie, które otaczają Twoje życie, Twój Kościół, Twoja rodzina, to już jest Twoim błogosławieństwem. Czas od czasu Ty będziesz od nich błogosławiony. Wy mnie słyszycie? Ale i Ty musisz być dla nich też błogosławieństwem, tak powiedział Bóg: Uczyni Cię błogosławieństwo, uczyni Ciebie błogosławieństwem, uczyni Cię błogosławieństwem, Ty błogosławieństwo dla swojej rodziny, Ty błogosławieństwo dla swojego Kościoła, dla otoczenia. Ty nie prosto tak znajdujesz się wśród jakichś ludzi, to nieprzypadkowe. Niczego przypadkowego w Bogu nie ma. Wy mnie słyszycie? Niczego w Bogu przypadkowego nie ma, kochanie. Jest błogosławieństwo od Boga. Ja skończę tym, że szczęśliwy mąż, mi to się podoba, Psalm 1, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani zasiada w gronie krzyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść się nie więdnie, a wszystko, co uczynie, powiedzie się. Nie tak jest bezbożnym. Są oni bowiem, z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przy to nie ostoją się bezbożnie na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Do nikąd. Kto obcuje przy powieściach napisana 13:20, Kto obcuje z mędrcami mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami temu źle się wiedzi. Widzicie, jeszcze jedną ważną rzecz. Powiem. Nie porównujcie się kiedy wy przechodzicie przez coś, albo wam potrzebne rozwiązanie gdzieś, nie próbujcie porównać z czymś to na ziemi. No. To jest problem ludzki, że ludzie od razu chcą się porównać się z kimś. Ja pamiętam różne moje sytuacje. Ja bym powiedziałem o samej naj... no, jed... jednym z, kil... z... z kilku. były bardziej ważniejsze jeszcze rzeczy. To też było dobre, to prosto dobre, nie najważniejsze, ale dobre. Ale kochani, ja sam po sobie też znam, że my ludzie, u nas jest taki nas jest człowiek, który mówi, o straciłem pracę, a wszyscy mają pracę. W takim momencie i mówi dalej się, że wszyscy mają pracę. Ty patrz na swój tor i szukaj Boga. I ty uwidzisz, że Bóg ci ma lepszy. Nie prosto tak, znaczy ty okazałeś się na tym miejscu. też mówi, pastor, a jeśli ja okazał się po że w takiej sytuacji, że pomyłki robiłem albo grzeszyłem. Posłuchaj, jeśli grzeszyłeś, przestań grzeszyć, pokutuj, przyjmij świętą krew Jezusa na oczyszczenie. Amen. A jeśli myliłeś się, to przyjdź do Boga i niech On poprawi cię w twoich pomyłkach. I nie żyj tymi wczorajszymi pomyłkami, bo dzisiaj, on powiedział, zakreślam to twój, e, twoją przeszłość, bo dzisiaj jest dzisiaj i wiara działa dzisiaj. Amen? I Bóg przygotowuje twoją przyszłość. On nie, on nie opiera się na twojej przeszłości, żeby cię otworzyć jutrzejszy dzień. On nie opiera się na twojej przeszłości, żeby cię uzdrawiać albo błogosławić w twoim życiu. Ktoś mówi, a ja robiłem duży pomyłek. Oni wtedy za tobą pokutuj, jeśli oni jeszcze obciążają cię. Jeśli to pomyłki w relacjach z ludźmi, przebaczaj ich na pewno, bo to blokada dla modlitwy, nieprzebaczenie. Odpuszczaj ludzi, amen? Odpuszczaj, nie noś tutaj. Odpuszczaj z całych sił. odpuść, ktoś powie, muszę odpuścić, ja nie czuję. Nie czuj, ale odpuszczaj. Ja nie odczuwam, to jest najbardziej rozpowszechnione. Ja nie czuję, że ja mogę. Jeśli osobna uraza jest poważna, ja jeszcze nie czuję, że ja mogę. Ty możesz ustami. Nie musisz z uczuciami radzić się. Jak raz radzić się z uczuciami, to jest ludzka mądrość. A postąpić po sercu, Boże, ja postąpię tak, jak mówi Twoje słowo. Mnie trudno, boli mi to, ale ja przybaczę. Dla Jezusa przebaczam. Bo mnie przebaczono, kiedy jeszcze byłem grzesznikiem. Amen? Bo tak, tylko tak. I Bóg mówi, że nie na uczuciach. Jezus nas przebaczył nie na uczuciach. Jemu bolało za cały świat. Wszystkie grzechy świata na nim zawisły. A, amen. Wszystkie grzechy tego świata na nim zawisły. Ale on co powiedział? Przebaczam. Ojcze, idę do ciebie. Bolało mu, jak nie boli żadnym osobom na świecie. Mu wszystkie boleści byli na nim. Na tobie tylko twoja boleść. no A na nim byli zawieszone wszystkie. Rozumiecie? Czyli On przeżył za wszystkich, od wszystkich, od wszystkich, wszystkie boleści. To trudno sobie wyobrazić nawet. Wszystkie niesprawiedliwości na Nim zawisły. Często w życiu idziesz, życie niesprawiedliwe, jeden brat jest nierozłonny, pastor, wszystkim się powodził, wszystkich dożył mnie źle. Ja mówię, no prawda, życie niesprawiedliwe, ale Bóg sprawiedliwy. Jeśli ty w Nim, to... Szukaj i znajdziesz Go teraz. Kiedy mówię szukaj Boga, to nie oznacza, że za rok Go znajdziesz. Teraz Go znajdziesz. On jest tutaj. Bóg, Żyd, Duch jest z tobą. On zaczyna z tobą chodzić teraz, jak tylko Go prosisz. Amen. Szukaj Boga. Nie przestawaj szukać Boga. Nie uganiaj się za czymś. I osobno oczami. To jest jedna plaga, która jest na, na ludziach, które Biblia mówi, że nie ma nic nowego. Nie ma nic nowego. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życiowa. Święta fałszywa trójca. I to kusi. Człowiek mówi: Ja staram się, ja staram się, ja nie, nie grzeszę. Ja próbuję, próbuję, próbuję, próbuję. Po pierwsze, żeby nie grzeszyć choć z Duchem Świętym. Amen. On zwyciężył każdy grzech. Ale druga sprawa, że kiedy trudność od razu oczy u wszystkich jest, to, u wszystkich to, to, posłuchaj, pokieruj swoje oczy Jezus, Panie, ja będę szukał dalej Tobie, ja jeszcze bardziej będę służył. Kiedy u mnie trudności w finansach, ja jeszcze bardziej więcej daję Bogu. Prawda. Tak od zasady od 20 lat tą trzymam. Bywają braki w życiu, bywają, tylko że na innym poziomie. No. Kiedyś troszczyłem się, Boże, tysiąc złotych, tyś Boże, gdzie wziąć, tyś, Boże, wa, wa, Przychodzi czas, kiedy troszczy się trzeba za 10 tysięcy więcej, po innej odpowiedzialności przychodzą, rozumiecie? Boże, gdzie to wziąć? I Bóg daje. Nie po temu, że cały czas sypie się, sypie się, sypie się. Niektórzy myślą, myślą tak. Chyba w ogóle niczego nie brakuje. nie brakuje w Twoim sercu, musi nie brakować w Twojej relacji. Od gdzieś musi nie brakować zawsze. Oczym powiedział on, że braków nie będzie tutaj. A jeśli gdzieś zabrakło fizycznie, to mądrość Boża rozwiązuje przychodzi przez błogosławieństwo. Amen. On realny Bóg błogosławieństwa. Ja on mówię, tylko nie przestań szukać mnie w trudnej sytuacji, w bądź jakiej sytuacji, oczekujesz czego, choroba jest, ból jest, szuka Jego. Kiedy mnie zaczyna coś boleć, ja mówię, Boże, chcę zbliżać się z Tobą, szukam w czym ja mogę. Szukanie jest różne, szukanie Boga jest przez osobistą relację. To jest relacja także, kiedy Ty nastawiony i nie przestajesz służyć, a jeszcze bardziej służysz, jeszcze bardziej angażujesz się i idziesz. W tym, co bóczy wielu ludzi od malejszej trudności, od maleńkich trudności, od maleńkiego wiatru. Już zostawiałem służenie czy wszystko. Już jest globalna problema w moim życiu. No I co się stało? Z pojawiły się. Ja mówię, to kup krem. No. A ja myślałem, że pastor będzie się modlił. Modlitwa też pomaga. No, jeśli, o, jeśli problem tylko ze jest jest modlitwa pomaga to, modlitwa roz, roz, roz. Ale, ale, Bóg daje także możliwość rozwiązuje to przez mądrość. On rozwiązuje przed mądrość. On rozwiązuje przez mądrość. Miejcie w relacji mądrość w, w relacji z ludźmi. To jest ważne. To jest ważne. Miejcie, kochani mądrość w relacji z ludźmi. Zawsze używajcie mądrość w relacji z ludźmi. O. Pismo powiada, grzeszników, ściga nieszczęście, lecz nagroda sprawiedliwych jest szczęście. Szczęście, nieszczęście, o takim zamianę tam. To jest dwa razy użyte słowo: szczęście, nieszczęście. Znaczy szczęście, tam by było nieszczęście, tam szczęście. Tylko, że grzeszników ściga, ściga. A co to ściga? No za, goni się za nim, goni się. I jeszcze pobijam. Nie bij mnie, niektórzy mówią. A ty nie musisz od tego uciekać. Stanąć, Bóg mój, ja będę szukać ciebie. Amen. Nie zajmuj się wyścigami z nieszczęściem. Ono przygonie cię. Lepiej szukaj Boga. Amen. Ja znam, że wiele chrześcijan próbuje startować i mówię, to nieszczęście mi dopada każdym razem. Każdym razem. I ogłaszają to na swoje życie. I ogłaszają. Dlaczego? Nie trzeba. Zacznij i szukaj Boga, nie przystawaj. Ja Wam głoszę to na przyszłość, nie tylko na i na dzisiaj, i na każdy przyszły dni, i na całe życie przyszłości. Szukaj Boga, nie przystawaj go. Przyjdzie trudna sytuacja, i albo dzisiaj jest jakaś sytuacja do rozwiązania. Szukaj jeszcze Boga dalej. Szukaj mocno. On dzisiaj już posł On posłał rozwiązanie już przed tym. On posłał rozwiązanie już przed tym. Jak było z Abrahamem, on tylko upewnia się, że w sercu. Ja w swoim życiu to ja mógłby dać wielu przykładów, ale ja nie mogę pokazać wam serca. Bardziej chciałbym pokazywać na biblijnych przykładach. Abraham, on nie przestawał, ale trudność, wiecie, syna nie miała, Bóg mu obiecał, ale raz rozwiązała się przy tym, że on pokładał się w służeniu za Bogiem, w szukaniu Boga. Amen, on szukał, on w to wchodził bardziej, on w to wchodził bardziej. I wiecie, kiedy przyszło poważne wypróbowanie na jego życiu, które utworzyło stateczne, mocne błogosławieństwo. Niesamowite. Całość obietnic utworzyło. Ale tym wypróbowaniem, kiedy on powiedział, i Bóg mu powiedział: Daj mi syna swojego. Ot jest tam to miejsce pisma, wy wszyscy znacie takie miejsce pisma, gdzie: Daj mi syna. On mówi: Boże, ja że go oczekiwałem. Ja że go. <laughs> U mnie w życiu były różne sytuacje kiedy i globalne. O globalnych teraz nie powiem, o takich dużych. Potem może nie ten czas i nie to. Ale o maleńkich pamiętam takie drobiazgi z tym związane. Ja... <głosy> ja kiedyś miałem w biznesie w latach 90 -tych. służyłem w kościele. I ja znał naszą granicę, którą, co mogę sobie pozwalać, czego nie. My się, się piń, starali się uczyć się, i siać Bogu zawsze, no, zaczynali z maleńkiego, z maleńkich dochodów, z maleńkiego dostatku. A, ale przy tym, ja pamiętam, a, teraz takie, ja nie wiem, mody nie ma, no ja nie, ja w ogóle mało modny człowiek, tylko dzisiaj, to nie jest modny krawat. A, a, i, i, i tam chodzili, i, i u niektórych poważnych, ja widziałem u nich tam pierścionek, u was jest pierścionek? Mężczyźni noszą też, bywają tak. Sygnety się nazywają, tak. Żeby stawiać pieczątkę taką. Ja Może mi, Boże, dałbyś mi ten pierścionek, też, no. Nie wiem, teraz dla mnie to w głowie nie wchodzi, dlaczego on był potrzebny. To było dawno, temu. Był. i ja, i okazało się, że ja, ja nie chciał zwykły, nie chciał jako wszy, wszystkich, nie chciał nawet tych, które ja już widział, chciałby takiego, którego jeszcze nigdzie nie widział, i że w ogóle on był niepowtarzalny, jeden taki. I ja taki otrzymał. I wiecie, mnie powiedzieli, że go zrobili w Watykanie. Ja on realnie mówię. Ja realnie mówię, wam historię od Nataliana znaczy, się, i powiedzieli, że, bo ja go otrzymał od e, jednego pastora, tylko, że ja dał, chciał, posiał tam i mnie, mnie pojawiło się to błogosławieństwo. Ja mówię, wow, ho, ho, ho, jaki ja był, jak, go, jak ubrałem, w Watykanie zrobiony, wacz, wacz, wacz, to jest... Ja pra, prawie widział tam jubilar, jubilarów z Watykanu w nim, mówił wow, ja ho, ho, ho, ja już ja odpowiadał za pewne służby w kościele, za grupy domowe tam. Jeździłem, modlą się o ludzi. To ja pokładałem tą rękę. Ho, ho, ho Ja rozumiałem, że w tym pieśnianku nie ma żadnej mocy. Ja, ja widziałem skąd moc, że pomazanie nie o ale u mnie coś z nim było związane. Po, po, po pierwsze, ta historia, skąd on do, do mnie trafił, takie znaki, znacie znaki, cały znak, on przez znaki przyszedł do mnie, tak? I ty znaki te znaki, ty cenisz, Mówi, Boże, ty tak mi odpowiedziałeś, dziwnie, cudownie, takie. Mówię, i ja siedziałem jednego razu, i zbiórka idzie w kościele na ważne rzeczy, na budowanie tam, no, albo na salę, była zbiórka i ważna, i prosili, Posiedź, posiedź to, i Bóg mi powiedział, Hmm. Zdaj mi pierwsze, oddaj. Ja mówię, to jest to, to... Ja jeszcze tylko nie nacieszyłem się im. Ja patrzyłem wam tę historię. Mówię, bo Abraham dziecko, a dla mnie jakby to jak dziecko. Ja mówię... Może ja następnego nabożeństwa przyjdę, jeszcze raz posłucham. I wtedy... Nie, mówię, teraz. Tak jakby ja czuł, że teraz. To ja... Ja mówię, nie, nie, nie, nie trzeba przemyśleć. Ja mówię, komu? Ja mówię, Bogu przemyśleć. Ty ludziom możesz powiedzieć przemyśleć. A to, to ja wiedział, że Bóg to mówi wewnątrz serca, ono prosto brzmi we mnie. I ja mówię, Boże, aleluja. A w moim życiu były pewne sfery, które i tam biznes biznesie były kłopoty no potrzebny był niesamowicie przełom. Nie wiedziałem, jak to rozwiązywać. Umysłowo nie wiedziałem to. Konkurencja jest duża. Żeby no, wyjść na pewien poziom, trzeba było niesamowicie czego. A czasu brakowało. Konkurencja tobie wypada. I ja to zrobiłem. I ja powiedziałem, Boże, ja Ufam Tobie. Ja potem, że będę dalej szukać się. W ciągu dwóch miesięcy firma, którą my prowadzili, stała trzecią w Ukrainie w branży, w której my pracowali. W mięsnej branży. Numer trzy. I tak traktowali. A byli na, w ogóle nieznani, no. I nikt nie wiedział, że można to... Na to potrzebowało od dwóch do pięciu lat. Realnie każdy biznesmen by wam powiedział, żeby wyjść na ten poziom. Że od dwóch do 5 lat. Dwa miesięcy. Dwa miesięcy zaczynają z nami liczyć się. Już siedziałam w kabinetach u ministrów. Pierścionek do tego nie był potrzebny, siostra. Ale kiedy ty szukasz Boga? Ty szukasz Boga. Ty szukasz Boga. Ty mądrość Boża przychodzi. W relacji z ludźmi potrzebna mądrość. Najpierw w relacji z Bogiem, w relacji z ludźmi, z Bogiem i z ludźmi. Ale Boża mądrość, ale Boża mądrość, amen, ale Boża mądrość. I skończę tu, nie jest modlitwa, u nas teraz i wieczerza jest, i jednocześnie wieczerze przyjmiemy wraz z tą modlitwą teraz, w tą modlitwą. Mądrość, napisano, zuchwałość wywołuje tylko zwady. Lecz u tych, którzy a, przyjmują rady, jest mądrość. Nie, nie, nie lekcywasz rady. Jeśli jest rada od Twojego pastora, tam czegoś, nie lekceważ rady, które daje Ci Bóg. Amen? Nie lekceważ rady. To jest ważne. Także mądrość jest lepsza niż moc. Tak sobie sam, w Kaznodziei Salomona, widziałem również taki przykład: mądrość pod słońcem. I wydała mi się wielką. Było małe miasto, i niewiele w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król, oblegie i wystawił przeciw niemu potężne machiny o oblężnicze, i znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec. Ten mógłby być, mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał. Owego ubogiego męża wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość Bogiego jest pogardzie i Jego słów się nie słucha. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Mądrość jest, lep jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. Mądrość, ona w, w fragmencie napisana, że mądrość jest lepsza niż zbroja. Leż w zbroje, niż w zbroje. Przeciwko diabłu trzeba użyć zbroje, ale i także mądrość. Jest zbroja Boża. Or, or, or, oręż nasz nie jest cielesny w Biblii, w modlitwie. Ty modlisz, ty stoisz w modlitwie. Ale mądrość także. I mądrość. Amen? Mądrość. Ona jest zbroją, pamiętacie. Ona jest zbroją. I oto ja posyłam was, jak owcy między wilki, bądźcie wtedy roztropni jak wędrze i niewinni jak gołębicy. To jest Nowy Testament. Ja Wam powiem, że w, tej, w tym słowie jest mądrość, która jest w Jezusie. Mądrość ci potrzebna i bardzo, bo Boża, Boża mądrość potrzebna tu na ziemi. Jak postępować, jak zachowywać się w twojej pracy, w twoim domu, w twojej rodzinie, nawet, wszędzie. Mądrość. W stosunkach, w relacjach między żoną a mężem. Mądrość. Między dziećmi, a rodzicami, starszymi albo dziećmi, potrzebna mądrość. Nie tylko to, co my poznali, znacie reguły, ale mądrość. Ona pomoże ci. Amen? Ona pomoże im. Twoja Mądrość, która od Boga przyjdzie na Twoje życie, ona pomoże im też. Jezus używał on, był w Nim była mądrość. Duch, Duch Święty jest Duchem Mądrości. On widział, że On może tam, ma władzę karcić i kiedy stać było, on karczył ich że oni sami nie wchodzą i innych nie wpuszczają. o, no, o To ich e, liter, litery, które nie trzymali się, ani zachowywali serca no, karcił. Ale z drugiej strony, kiedy trzeba było przejść dalej w pewnych sytuacjach, on wziął między ludźmi, przeszedł i poszedł dalej. Czyli nie sprzeczał się, a milcząc przeszedł. Wielu chrześcijan im trudno no... A niektórzym trudno otworzyć usta. Bądź zawsze prowadzony Bogiem. Tam, gdzie trzeba otworzyć usta, otwieraj. A tam, gdzie trzeba nie, nie otwierać, idź i nie rozmawiaj z nim. Amen? To jest ważne, że, to tak widzę, duże ludzie tracą czasu na rozmowy z tymi, których, który, no, jeszcze gorzej od tego będzie. Nie nie, nie trzeba. Amen? Nie wchodź w sprzeczki, staraj się. Nie, nie, nie twoje to sprawa sprzeczać się. No. Nie, nie, nie potrzebujesz sprzeczki w ogóle. Być w sprzeczkach. No. I według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądrej budowniczy, i złożyłem założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechajbaczy, jak na nim buduje, mówi Paweł. W liście do Koryntian. Tak jak już wspominałem, i już to ostatnio było, wspominałem, że e, mądrością, które ty w relacjach zdobywasz z Bogiem i później stosujesz w relacjach z ludźmi, mądrością to buduje się dom. Bądź jaki. Jeśli my weźmiemy dom, twoją osobowość, ty że budujesz się. Wzrost to jest budowanie siebie. Amen? Ty budujesz się jako Boża świątynię. Ty wzrastasz. Każdy chrześcijanin mądrością buduje się dom. Boży Kościół to także obraz domu Bożego. Buduje się dom mądrością. Amen. Rodzina, twój, twoje rodziny, buduje się mądrością. chodzenie z Bogiem, buduje się mądrością. Relacje, one nie prosto co można nawiesić na kogoś. Ktoś mówi, brak relacji. To zaczynaj wychodzić na budowę. Na budowę. Budować zaczyna. Amen. Tam znajdziesz miłość, bo tam tyle... Wartościowych cegieł jest wartych. Amen? To wszystko. Ktoś mówi nie teraz brakuje miłości. Zaczyna wychodzić na budowę. I tam miłość? Amen? W relacji z Bogiem jest miłość. Zaczynaj z nim budować, zaczynaj go naśladować. Osobność z tego dzisiejszego, jeśli tam pewne rzeczy zapomnisz, ale pamiętaj, w trudnej sytuacji, nawet dzisiejszej, zachowaj drogę z Panem. Amen? I przychodzi rozwiązanie. Ty nie próbuj sam rozwiązywać, ale zachowaj drogę z Panem. Zachowaj się. Zach... Czasami bywa tak, że ból od jakiejś sytuacji, może być to i choroba, może cokolwiek być. Trudno aż wytrzymać, ale zachowaj się za Bogiem i idź za Bogiem. Amen? Nie przestawaj w bądź jakiejś trudnej sytuacji, kiedy nie widzisz wyjścia. Jak raz mądrość wszystko widzi. Ona przychodzi od Boga. Ona jest ponadprzyrodzona. Ona w twój biznes wchodzi, ona w twój dom wchodzi, ona w twój rodzinny wchodzi, ona tam gdzieby w wyższy stan teraz w twojej rodzinie wchodzi, ona tam gdzieby z nadziei na sytuację wchodzi. Amen, ona wchodzi i przychodzi światło tam, Boże światło przychodzi. Tak działa mądrość, tak działa mądrość. Ja pomodlę się z Wami tylko takimi miejscami pisma, konkretnie na podstawie słowa. I wierzę w to, że to słowo prosto trafi Duchem Bożym w Twoje życie. Napisano, spocznie na nim, to jest prorocze słowo, Izajasza 11, 2. spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Modlim się kiedyś o swoje życie, tak? I dzisiaj będę modlował się na Twoje życie ogłaszając, aby spoczął ten sam duch w Twoim życiu. Jeszcze raz mówię. Spocznie na Tobie duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Napisano także w Izajasze 10, 27 tamże i stanie się w owym dniu, jego brzemię ustąpi z Twojego grzbietu i z Twojego karku zniknie jarzmo. Namaszczenie Boże, które jest w Duchu Świętym, zdejmuje wszelkie jarzmo. Jest sytuacja, w której dzisiaj znajdują się jakby ujarzmione. Znacie? Ujarzmione. Oni Mało tego, że oni bez, czują, ja wydaje się, bezwyjściowymi, oni jeszcze i u, u, uciskają, no jak jarzmo. Ono pres, presję taką przynosi, ciężary takie. Biblia mówi, masz duch teraz, który wchodzi w twoje życie, duch mądrości, duch Boży, który Jego pomazanie, które w Nim zdejmuje wszelkie jarzmo. Rozpada się jarzmo, tak napisano w oryginale. Rozpada się od tego jarzmo. Rozpada się od tego pomazania jarzmo. O tym będę modlął się. I Nowy Testament ogłasza, a Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, aby dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Tam, gdzie przychodzi e, relacja i mądrość, tam przychodzi objawienie. Tam, gdzie mądrość, tam jest i objawienie. Tam, gdzie mądrość, a z objawieniem, ty wyjdziesz z bądź jakiejś sytuacji. Amen. Z objawieniem, ty wyjdziesz, ty wyjdziesz z jakiejś... Już dzisiaj ktoś z was, wy otrzymali objawienie. Trzymajcie się tego, zapytajcie dalej Boga, jak z tym iść w imieniu Jezusa. Amen. Ty otrzymasz dzisiaj. Alleluja. Alleluja.